Kto by sobie głowę łamał, kiedy mogę sama, sama? Toś ty taka mądra dama, a kto głupi jest, ja sama.